Są ze mną dzisiaj moi szanowni współredaktorzy, którzy teraz ładnie się nam przedstawią. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu Steven King PL i podcastu Radio SK, choć nie wiem dlaczego ciągle to mówię, bo ani w serwisie Steven King PL, ani w podcaście Radio SK już niewiele wiele nie robię. No ale możecie mnie kojarzyć z tych serwisów. Jestem Szyma z bloga Necropolitan i z nawiedzonego podcastu Kurka wodna, a ja jestem Żarłok, którego możecie znać z Żarłok TV i mam ochotę ugryźć masa. Na, na takie przyjemności to trzeba zasłużyć, cytując klasyka, ale przejdźmy do meritum. Spotykamy się w dzisiejszym odcinku, dwusetnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, dwusetnym odcinku w 198 dniu od startu naszego szanownego projektu. Spotykamy się w takim samym składzie, w jakim rozmawialiśmy 16 czerwca przy okazji otwarcia i myślę, że nikt z nas jak tutaj siedzimy chyba nie sądził, że kiedy będziemy się spotykać 31 grudnia będziemy mieli za sobą 200 odcinków nagranych i wyemitowanych. No, ale tak, tak to się wydarzyło, i na wstępie właśnie chciałbym was zapytać, drodzy koledzy. No bo życie zweryfikowało nasze plany. Ja pamiętam, że w, te, w tym odcinku otwierającym żeśmy sobie dywagowali, czy jest szansa na to, żeby utrzymać regularność, zastanawialiśmy się ile będzie w zasadzie przedruków, czy uda nam się zapełnić te pozostałe dni w miarę płynnie oryginalną treścią i tak dalej tak dalej. No a tu się okazało, że nie tylko udało nam się zapełnić każdy dzień w zasadzie od startu konglomeratu, to jeszcze w zasadzie licząc właśnie dodatkowe podcasty i parę tekstów, które także na konglomeracie się pojawiły, no to można powiedzieć, że tej treści było nadzwyczaj dużo, nadspodziewanie dużo. I jak, że tak powiem, wasze odczucia z tym związane? No ja powiem tak, że... Ja przez dłuższy czas, zanim konglomerat wystartował, się tak trochę chwaliłem tym, że gdybym miał takie miejsce w internecie, to mógłbym to robić. Że ja sobie zdaję sprawę oczywiście, ile to jest pracy, ale że yy, to jest takie pitolenie ludzi, że, że, że, że tego się nie da zrobić. Ja wychodziłem z założenia, że mógłbym to robić, chociaż wydawało mi się, że to jest jednak trochę, trochę przechwałki, trochę takie gadanie sobie. A tutaj zaskakująco okazało się, że to w zasadzie nie, nie było większego problemu. Że, no bo, kurczę, to nam nie sprawiło większego problemu tak naprawdę. No to zabrało mnóstwo czasu, jakbyśmy teraz tak sobie przesiedli i się postukali w te swoje głupie łby, po co my to robimy, to zabrało nam to mnóstwo czasu. Ale przez większość z tych 200 dni to nie było tak, że my na gwałt szukaliśmy, co można puścić. My zazwyczaj mieliśmy kilka do przodu nagranych i to tak w zasadzie bez problemu. Gdzieś tam na przełomie listopada, grudnia się pojawił problem i wtedy faktycznie była, była taka chwila, że, że, że tam kilka dni było takich, że do ostatniej chwili nie mieliśmy podcastu na następny dzień, ale zazwyczaj mieliśmy je z górką i to mocno z górką. Ale to też nie było tak, że była totalna dziura, tylko chcieliśmy coś nagrać, ale nie było wiadomo kto, kiedy, co nagra, bo mieliśmy coś naprzód na przykład na jakiś event czy pod No właśnie ja termin. wtedy miałem tak, że siedziałem, już zaczynałem siedzieć w horrorach świątecznych, czytałem dużo, dużo Richera, a to jednak idzie z taką regularnością, jak daje to Aga i ja wtedy nagrałem chyba trzy czy cztery do przodu Richery. Już siedziałem w horrorach świątecznych jeszcze coś tam czytałem, co też na przyszłość miało iść, czyli to mniej więcej z mojego punktu widzenia dlatego, i to tylko i wyłącznie dlatego, że i tak nagrywałem z taką samą regularnością, tylko po prostu do przodu. Tak jak wspominacie, w zasadzie nie było momentu takiego, gdzie groziłby nam przestój, no i ja osobiście uważam, że to jest mega sukces w ogóle całej naszej ekipy, bo ja jeżeli miałem jakiekolwiek obawy, to że nie uda się tego utrzymać, w tym sensie, że niedawno tam Sebastian Sokołowski, jak wspomniał o konglomeracie podcastu na swoim podsumowaniu takim horrorowym roku 2016, to przy okazji konglomeratu padło takie zdanie, że w zasadzie to oni chyba sobie założyli, że będą nagrywać jeden tak. podcast dziennie. No i to jest, i to jest dosyć zabawne z, z naszego punktu widzenia. Myślę, że się ze mną zgodzicie, no bo nikt z nas nie był na tyle głupi, żeby to planować. No Po prostu jakoś tak to samo wyszło i, i po prostu no, od któregoś momentu no to faktycznie już na, nam to wjechało na ambit czy sami wjechaliśmy sobie na ambicje, żeby to jak najdłużej pociągnąć, no ale, ale taki plan, takiego planu początkowo absolutnie nie mieliśmy. No i dla mnie właśnie to jest, to jest tak fascynujące, że mimo właśnie, że, to, że takiego planu nie mieliśmy, no to udało się to zrealizować. I, I nawet jeżeli właśnie było tak, że gdzieś tam było ryzyko przestoju, to w zasadzie były momenty, że, że ktoś z ekipy się włączał, kto ciągnął jakby ten projekt, bo tutaj oczywiście ja zaraz będę mówił o statystykach, no to jak usłyszycie ile Mando nagrał podcastów od startu konglomeratu, to dostaniecie zawału, także lepiej od razu sobie jakieś krzesełko wygodne umośćcie. Natomiast były właśnie takie momenty, jak chociażby wspomniane przez Mando przełom listopada, grudnia, czy wcześniej chyba we wrześniu, na przykład był taki moment, że ja mniej nagrywałem Mando, akurat tam trochę nie było, to Szymas pociągnął właśnie kilkanaście podcastów, pod rząd praktycznie, biorąc i to często właśnie nagrywając coś na ostatnią chwilę i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden sukces. A druga rzecz, o której też warto wspomnieć, jeżeli już jesteśmy przy tej samej częstotliwości tych nagrań, no to powiedzcie mi, ile gównianych podcastów puściliśmy w ciągu tych 198 dni? Możecie się pomylić o jeden. Y odnośnie oceny jakości, słuchajcie, to ja powiem tak, że z naszej perspektywy niewątpliwie jakby sukcesem jest to, że no w jakiś sposób regularnie wszyscy nagrywamy jedni mniej lub bardziej podcasty, więc jakby sukces z naszej perspektywy jest. Ale pytanie takie, czy globalnie oceniając taką in inicjatywę, czy jest sukces, czy jakby docieramy do, do takiej ilości słuchaczy, jak byśmy tego chcieli, a jeśli już docieramy, to czy ci słuchacze są na tyle no, pojemni, że jakby słuchają wszystkiego? Czy być może w natłoku takiej ilości materiału oni wybierają tylko poszczególne audycje? Bo ja ostatnio przypomniałem sobie, jak chodził kombinat podcastowy. Notabene tutaj odnośnie kombinatu to wypadałoby napisać do godaja, żeby na kombinacie gdzieś tam na fanpage'u przynajmniej napisał, że ekipa kombinatu założyła konglomerat i że ich tam można słuchać. Może ktoś by się jeszcze dowiedział, ale właśnie przypominając sobie kombinat to ja pamiętam jak były takie momenty, że ja codziennie wchodziłem na tę stronkę, żeby zobaczyć czy ktoś coś nagrał i jak zobaczyłem, że pojawił się jakiś podcast, no to to była taka niespodzianka, o kurczę, coś fajnego, coś będzie można posłuchać. a I to było ode mnie, jako z perspektywy słuchacza, bo ja też innych ludzi tam też słuchałem. No i teraz słuchacze, no to można powiedzieć, że być może troszkę. Codziennie tak, mają niespodzianki. Właśnie, tak troszkę rozleniwiliśmy ich, no bo wiesz, a no to pewnie zaległości jakieś są, no to, a dobra, to ja nie posłucham tego podcastu, bo tam jeszcze mam z przeszłości tam siedem podcastów w kolejce. Co o tym myślicie? A ja myślę że skóra, że ty po prostu nie śledzisz fanpage'a naszego teraz regularnie, bo, znaczy też o tym się, nad tym się zastanawialiśmy, bo tak jak Jerry powiedział, to nie był plan, ten jeden podcast dziennie, to na początku my mieliśmy chyba taki plan na tydzień, czy coś takiego, chcieliśmy zrobić właśnie tydzień, że codziennie podcast, czy może dwa, nie pamiętam dokładnie, ale po tych dwóch stwierdziliśmy, że mamy jeszcze sporo pomysłów i zapasów też, więc trzeci był czwarty, potem jak już miesiąc był, to może drugi i tak do tego końca roku dobrnęliśmy i też się czasami zastanawialiśmy na priwie w rozmowach, przecież wszyscy tutaj czy właśnie ktoś tego na pewno słucha, tak w sensie, że naprawdę globalnie wszystkiego, czy prawie wszystkiego, ale przecież na fanpage'u mieliśmy sygnały od kilku chyba Blisko 10 osób, które pisały, że tak, że naprawdę słuchają wszystkiego, nie zawsze zaraz po premierze, ale część osób nawet pisała, że tak, że rzeczywiście codziennie nie ma żadnych zaległości i tak dalej. Co dla mnie nawet jest niesamowite, bo. No ale wiesz, no, to znaczy ja bardzo szanuję i bardzo się cieszę, że jest te 10 osób, powiedzmy, które słucha codziennie, no ale wiesz, z, z, przy projekcie tej wielkości, to jednak nie możemy mówić o sukcesie, nie? Przy, jak mówimy o kilku osobach. Ale z drugiej nie? strony ty też mando mówisz, że gdy słuchasz tych podcastów bardziej przekrojowych, to że niektóre rzeczy przewijasz. No to na tej samej zasadzie ktoś tutaj może stwierdzić, że na przykład nie wiem, podcast o no, komiksie, no. czy o grze danej, czy o danej książce go nie interesuje i sobie posła po prostu czegoś innego i coś tam przeskoczy. Ale to moim zdaniem nie jest jakaś porażka, tylko no, na kolej rzeczy. No, tak samo to, że ty czy ktoś tam inny przeskakuje pewne segmenty w innych podcastach, to nie znaczy, że te segmenty trzeba wywalić, coś takiego, nie? Ale ja nie mówię o przeskakiwaniu segmentów. No ale wiesz, jemu chodzi o to, że jak ja na przykład słucham Myszmasza, to zawsze mam przed oczami ich spis treści i na przykład część o komiksie mnie interesuje, przesłucham, ją. Ja następna część mnie nie interesuje, przeskakuję. A my po prostu to przeskalowaliśmy do skali makro, czyli <śmiech> ktoś, ten podcast go nie interesuje, to go przeskakuje, ten podcast go interesuje, to go przesłucha. O to chodzi Szymasowi, tak, tak. nie? Rozumiem, Że to ale... taki myszmasz masz, czy taka masa kultury w, w skali makro. No ale to jest taki y, wybieg taki erystyczny y, ze strony Szymasa, y, no bo rozumiem te argumentacje, ale... Ale nie rozumiesz z kogo nazywasz nie, no, to mogę się zaśmiać. No mogę się jedynie zaśmiać, bo moim zdaniem jednak sukcesu nie ma. Po części wiąże się to z, z tym, że podcasting w Polsce jest za mało popularny, no ale na to już, że tak powiem, tyle narzekaliśmy, że tego wątku nie ma co poruszać. Too late. Ale wydaje mi się, że jest co poruszać, chociażby to w porównaniu do innych platform. No, no nie, nie wiem. Wiedziałem. Czy, co? Nie, nie będę mówił o YouTubie. Wejdźmy na YouTuba. Nie, nie o YouTubie Weźmy na przykład inny, inne podcasty polskie Czy gdzieś ktoś na przykład o konglomeracie powiedział Albo gdzieś zacytował coś Albo coś zalinkował, czy udostępnił Bo ja fanpage'a śledzę Ale z perspektywy y, klikającego lajki <śmiech> Więc wy tam najwyżej macie statystyki Kto gdzieś coś tam udostępnił. No, ale udostępni. to niestety tak działa Ja o tym mówiłem trochę w swojej cztery serii, I na, na, konie na też Na marginesie 70 podcastów temu mówiłem o tym, że to teraz tak działa, że kiedyś podcasting w Polsce był po prostu inny, kiedyś podcasterzy mówili o sobie każdy mówił o każdym, każdy wrzucał promosy swoje, teraz już tak nie ma teraz każdy jednak urwał ten, uciął ten swój kawałek ciasta i raczej dbał o ten swój kawałek ciasta ja absolutnie nie mam żadnych pretensji, no ale wiesz, to, to, to tak działa, no taka masa kultury swoje wywalczyła jakoś tam z tych swoich słuchaczy, tą swoją bazę, no i oni mają tą swoją bazę i się się tym. Mysz masz swoje wywalczył i ma, i ma swoje. No, no tak to działa, no niestety. I ja się zgadzam z, ze skupem, że to oczywiście nie można tego traktować jako sukces, bo, bo to, absolutnie to nawet jest... Ale to nie jest w ogóle kategoria sukcesu porażki, bo to, czy ktoś będzie chciał się bawić we wzajemnym wspieranie czy nie, to jest kwestia osobista. I to nie jest, że nie wiem, ktoś tego nie robi dlatego, że nie wiem, że to jest nasza porażka, tylko to jest już do oceny tych poszczególnych osób i ewentualnie teraz słuchaczy, tak, bo ja się też. Zresztą, wy wiecie, jak to wszystko wyglądało, mniej więcej to niekoniecznie też były pozytywne doświadczenia, akurat, ale cóż, no jak ludzie teraz nie chcą się po prostu promować tak po prostu koleżeńsko-poznajomości, no to ja się nie będę o to też prosił, walczył o to i nad tym płakał, życie, no. Ja też do tego zupełnie inaczej zawsze podchodziłem, bo ja do podcastingu zawsze podchodziłem zupełnie inaczej, wiesz. Yy, oglądam to, no to sobie poświęcę te kilkadziesiąt minut i sobie o tym powiem i to zmontuję. Szczególnie, że i tak nie mam kolegów w rzeczywistości, to nie mam z kim rozmawiać. <grym, <grym, no, no i Mnie to w zasadzie zawsze gilało, czy to go przesłucha 5 osób, 15, czy, czy 100 osób, nie? Yy. Ale my też, bo teraz, nie wiem, jeżeli patrzycie na przykład na lajki na fejsie, to myślę, że wcale nie jest tak źle w gruncie rzeczy, Globalna ilość lajków może nie jest duża, ale my nie mamy kontentu typowego właśnie pod statystyki. Nie mamy głupich obrazków, nie mamy mm -hmm. konkursów, nie mamy właśnie takich rzeczy. Coś tam to like, coś tam to komentarz, udostępnij, etc. pod dzieciaki. No to wiadomo, że to się rozrasta dużo wolniej, ale na przykład, jeżeli chodzi o staty ściągnięć, to od startu konglomeratu one wzrosły bardzo mocno o kilkaset procent. Więc moim zdaniem to jest sukces. Znaczy, ja Wam powiem, bo. Bo tak przejmę trochę kontrolę, bo z, tak zaczęliśmy rozmawiać o czymś, co wydaje mi się powinniśmy poruszyć gdzieś tam w drugiej części tej naszej dyskusji i, i ja jakby zadałem bardzo konkretne pytanie pod konkretną tezę i chciałbym do niej najpierw, naj, najpierw, na, najpierw że tak powiem, się cofnąć minimalnie, żeby do, do tego nawiązać i jeżeli już żeśmy weszli na dywagację czy ostatnie pół roku to sukces czy porażka, to gdzieś tam się też do tego odnieść. Bo tak nieco przewrotnie zadałem pytanie i wcale, wcale się nie wstydzę, że zadałem to pytanie pod tezę, dlatego że w mojej ocenie gdzieś tam dużym sukcesem jest to, że przez te ostatnie pół roku, kiedy serwowaliśmy jeden podcast dziennie, w mojej ocenie udało się utrzymać jakość, co... No umówmy się, wcale też nie było takie oczywiste, no bo gdzieś tam, no wydaje mi się, że jest mniej lub bardziej prawdopodobne i raczej bardziej prawdopodobne, że teoretycznie jest wprost proporcjonalna zależność pomiędzy ilością generowanego kontentu, generowanej treści, a, czy przepraszam, raczej odwrotnie proporcjonalna w zależność pomiędzy ilością generowanej treści, a jej jakością, no bo wiecie, czasami to z punktu widzenia osoby postronnej może tak wyglądać, że idą na ilość, no i, i musi się to odbyć właśnie ze stratą dla researchu, ze stratą dla montażu i tak dalej, tak dalej. No a w, w mojej ocenie tego udało nam się uniknąć i to jest bardzo duży sukces. I to właśnie wynika z tego, co powiedział Mando, nie? że to nie jest tak, że my szukaliśmy tych tematów nagle na siłę, tylko że każdy z nas ma coś, czym tam się jakoś interesuje, co też ogląda, czyta, ogrywa odwiedza w swoim czasie wolnym i my po prostu nie mieliśmy gdzie o tym rozmawiać, a że teraz pojawił się konglomerat, to tak naprawdę tematy się znajdują na ogół same, czasami nie chce się o czymś nagrać, może coś tam, jakiś temat przepadnie, my też o tym czasami dyskutujemy, nie, że mamy tam plany na 10 odcinków, no i potem w końcu część, część tak przekładamy, przekładamy, to jakoś tam przepada, ale ogólnie tematów nie brakuje, więc i ta jakość nie spada, bo to nie jest tak, że idziemy w ilość, tylko są tematy, tematów jest nawet więcej niż podcastów, więc odcinek i na tym nie tracą, że ich jest tyle. No, no to jest właśnie jedna kwestia. No ja, tak, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, ja trochę mniejszą wagę przykładam do montażu, ale to akurat wyszło na plus. Bo nie bawię się, nie babram się w wycinanie, nie wiadomo jakich pierdół, po prostu. Ja w tym momencie montuję to na zasadzie, że puszczam i to sobie leci. I ja przesłuchuję to i w momencie, gdy coś mi się naprawdę gryzie, nawet często robię tak, że nie patrzę na Audacity, bo to tak działało, my o tym też gadaliśmy nieraz prywatnie, że jak widzisz coś w Audacity, to to kurde musisz wyciąć, nie? Tak. A ja nie patrzę. Dopóki mi to nie przeszkadza, to to, to to sobie leci i staram się jak najmniej wstawek robić, a kiedyś jednak zawalaliśmy te podcasty wstawkami. O tym mówiłem w pierwszym podcaście pół roku temu i tego się w sumie trzymam i, i to, i, moim zdaniem nawet na plus z punktu słyszenia słuchaczy to działa, bo te podcasty są wtedy po prostu przyjemniejsze chyba w odbiorze. Tak, a, a, a... właśnie jak już poruszyłeś ten temat, to tutaj pytanie do was, słuchacze. Czy odczuliście ten różnice. Ja może jeszcze nie montuję tak jak Mando. Tak montowałem może nie wiem, ze trzy, cztery podcasty, pięć. Przede wszystkim, jeżeli ten podcast nagram wcześniej i go sobie odłożę, to potem mi się go przyjemniej też słucha niż zaraz po nagraniu. Bo zaraz po nagraniu zawsze mnie montaż irytuje, no bo ja wtedy tak. wiem dokładnie, co mówię, więc nie tyle się mhm. wsłuchuję w treść, co właśnie się skupiam na każdym potknięciu, mlaśnięciu wszystkim, co tam na ścieżce się znajduje i przez to montuję to wtedy trzy razy dłużej, jestem bardziej zirytowany i zniesmaczony na koniec, ale gdy odłożę sobie nagranie na później, to rzeczywiście kilka razy próbowałem tak montować i to jest genialna rzecz. Muszę po prostu też częściej tego robić, bo to dużo przyjemniej się wtedy pracuje i też szybciej jakoś ten czas mija i też chyba krócej się montuje zwyczajnie. I co do wstawek, to też to zauważyłem dzisiaj, gdy montowałem naszą rozmowę Mando o Holidays do nawiedzonego podcastu, gdzie ja nawet Jalera w końcu nie wmontowałem, o czym się skapnąłem dopiero pod koniec, a kiedyś przecież potrafiłem wymontowywać jakieś pojedyncze sekundy, jakieś no ścieżkę no, dźwiękową. Ja oglądając film sobie zapisywałem tak, time czas, left. kiedy mam dane zdania do wycięcia i potem je wycinałem i wstawiałem w odpowiednie momenty. Ja nie? tak samo. A tutaj jak y, montowałeś o antologii, to przecież byśmy każdy segment przedzielili jakąś wstawką dźwiękową. tak tak, tak. I no. teraz właśnie słuchacze, czy dla was ten y, mniej urozmaicony plik dźwiękowy, mniejsza ilość wstawek, czy to wam, nie wiem, robi jakąś różnicę, jest lepiej, gorzej. Macie jakieś uwagi? Dajcie znać, bo to w sumie jest istotne też. To ja zanim, ja, ja ubiegnę słuchaczy. Ale ty się nie liczysz jako ten... No, ja Nie, nie coś się wypowiedzi. Ja się nie liczę ale... jako słuchacz, ale jako nadawca. Słuchajcie, no to dajesz. Y no, no, nie zgodzę się tutaj, znaczy nie to, że się nie zgodzę, tylko powiem, że zależy. Zależy od tego, co chcesz zrobić, bo te starsze nasze podcasty, w których wstawki są częstsze, ale one są sensowne, to według mnie są znakomite. Ostatnio strefa mroku w ten sposób robi, że jest odcinek omawiany i kluczowe zdania aktorów są wyjęte ze ścieżki dźwiękowej odcinka strefy mroku i włożone żeby to zilustrować i to się bardzo dobrze słucha jeżeli jest powiedzmy dobrze wstawka użyta, tak samo jeżeli jest na przykład właśnie omawiana antologia czy to książkowa, czy filmowa i jest jakiś fragment oddzielający to i ja też się mniej bawię w montaż ale ostatnio e, nagrywałem ten odcinek o e, świętym Mikołaju, który wyrusza na Marsa e, no i odcinek był krótki, 15 minut no to myślę, że kurczę włożę tam trochę klimatu e, wziąłem tą ścieżkę dźwiękową, przesłuchiwałem sobie i dawałem o, o odpowiednie właśnie teksty aktorów, e, wstaweczki dźwięki, no i to bardzo fajnie e, wypada, więc, więc moim zdaniem to po prostu zależy od tego, jaki efekt chce się uzyskać. No czasami to wpływa na klimat dość mocno. No jak ja nagrywam te świąteczne horrory, to, to tam absolutnie nie rezygnuję z tego, nie? No to musi być jak najwięcej mm -hmm. muzyczki, jak najwięcej klimatu świątecznego, ale przy większości moim zdaniem, e, zresztą my nawet, ja już to nieraz e, z Jerem rozmawiałem, jak z nim nagrywam coś o Gwiezdnych Wojnach, czy o czymś innym, że kurczę, nawet nie mam gdzie tej wstawki wstawić, bo my już gadamy tak płynnie i nam się tak dobrze rozmawia, że te wstawki wybijają w zasadzie z rozmowy czasami, a wiele tych podcastów, co nagraliśmy do Konglo przez te pół roku było na zasadzie naprawdę szybkiej, płynnej, dobrej dyskusji. No i tutaj to jest rzecz, której myślę, że my nie rozstrzygniemy, bo nawet tutaj się nie zgodzimy, bo ja zawsze byłem przecież orędownikiem właśnie takiego mniej wyszukanego montażu i ja mogę się zgodzić, że oczywiście dobrze zrobiona wstawka może spotęgować i może dodać klimatu, ale dla mnie to były zbędne gadżeciki, że się tak wyrażę. I ja osobiście zawsze wolałem takie podcasty, które gdzie mamy płynną rozmowę, i to płynną nie, nie też nie oznacza to bardzo jakiejś takiej intensywnie montowanej, wiecie, z wyciętymi wszystkimi potknięciami, tylko po prostu gdzieś tam płynną rozmowę dla mnie. To było najlepsze, więc to na pewno słuchacze, dajcie nam znać, co wy wolicie, i jak jakby ten sposób montażu, który tutaj wam serwujemy, wam się podoba. Ale przechodząc dalej, bo tak niestety ja się spodziewałem, że tu będzie chaosu sporo, no ale przy czterech rozmówcach to zawsze tak to wygląda. I tak jak powiedziałem, że chciałem nawiązać do tego, co, co zaczął Skóra odnośnie tego, czy te ostatnie pół roku to był sukces czy porażka, to wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, że od strony właśnie jakościowej i ilościowej to możemy mówić o sporym sukcesie, to ja uważam, że Skóra tu jesteś na zbyt surowy, żeby oceniać jakby cały konglomerat w kategorii porażki. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście jeżeli spojrzymy sobie przez pryzmat ilości lajków na Facebooku, które no gdzieś tam są cały czas wyznacznikiem pewnej popularności danego projektu, no to faktycznie tutaj to optymistycznie nie wygląda, no bo trzeba powiedzieć sobie, że to, że nie dobiliśmy na moment nagrywania przynajmniej nawet do tych 300 polubień, no to, to gdzieś tam można to rozpatrywać jako naszą małą porażkę. Ale z drugiej strony weźcie pod uwagę to, że my działamy w ramach tego konkretnego projektu, tak na dobrą sprawę, no gdzieś przez pół roku. A pamiętajmy, że właśnie patrząc i porównując chociażby ilość polubień stron z innymi podcastami, no to też widać, że te 300 polubień to wcale nie jest jakaś mała liczba, dlatego, że podcasty takie, które mają tam po tysiąc i więcej lubiących, czy fanów, jakbyśmy tam followersów facebookowych nie nazwali, no to, to są przeważnie projekty, które funkcjonują latami, ale to jest ale nawet też mniej też tutaj tylko taka ta jedna uwaga, że... Nie domy, mu dokończyć tej myśli. Nie, nie, no bóg, mi tylko bóg, o to, bóg. że po prostu y, lajki zależą od tego, ile czasu też inwestujesz i sił w marketing. Nie? Gdybyśmy my na przykład troszkę y, no, zignorowali y, podcasting, troszkę mniej nagrywali, czy troszkę krótsze rzeczy, czy właśnie jeszcze bardziej zrezygnowali z zabaw w montażu, którym w ogóle nie robił ram fabularnych już nigdy, nigdzie i tak dalej. I byśmy ten czas przełożyli na zabawy na Facebooku, na właśnie w kombinowanie z jakimiś tam grafikami, obrazkami, jak rane posty, to pewnie wtedy też efekt byłby większy, ale to wymaga właśnie też ogromnego nakładu czasu i pracy i szczerze mówiąc ja mam wrażenie, że nam się bardziej chce nagrać w tym czasie podcast, jeżeli już mamy ten czas, niż robić coś innego, bo ja widzę też po nekro, że gdy na przykład przeglądam sobie setkę trailerów w miesiącu i tam wybieram różne, wrzucam z jakimś komentarzem, jakieś inne newsy przeglądam, no bez spoko można, ale to zajmuje mi wtedy naprawdę jakieś absurdalne ilości czasu, dlatego po prostu coś za coś, nie? Więc gdybyśmy chcieli iść w lajki, to musielibyśmy po prostu inaczej działać, no, bo tak jak działamy teraz, Ale, ale wiesz, wiesz, ale no to nie jest też nie okłamujmy się, my się nie nadajemy do takiej pracy, bo my na przykład gardzimy <dobry> tym, są. jak działa internet. No, no, gardzimy no tym, nie, jak działa internet. Nie, nie wrzucamy żadnych tam, nie wiem, yy, memów po śmierci czyjejś. Nie, nie zapraszamy do dyskusji po czyjejś śmierci. Nie nie, wrzucamy, nie wchodzimy w kontrowersje. No, ja mhm. na przykład na sk.pl, na StephenKing.pl mam całkiem sporą bazę czytelników. Jest tam około pięciu tysięcy polubień i na przykład gdy wrzucamy jakikolwiek news o Mrocznej Wieży, to yy, rozpędza się fala komentarzy pełnych nienawiści i ja bym mógł to podkręcać. Ja bym mógł to podkręcać i to powodowałoby jeszcze większe zainteresowanie A ja mam ochotę wszystkie te komentarze kasować i banować tych ludzi, bo po prostu brzydzę się tego typu działaniami. No. No, nie nadajemy się do <śmiech> prowadzenia fanpage'ów. No. Przykro. <śmiech> znaczy, czy przy, przykro? Nie mi nie jest przykro. No. <śmiech> no zgadza się, ale to jest właśnie to, dlaczego ja mówię, że tu ja bym się nie chciał skupiać tak naprawdę na tej liczbie lubiących, a, a przynajmniej nie tylko na tym, dlatego że właśnie to, że tych lubiących jest tylu, ilu jest, to, to też trzeba brać pod uwagę to, że wydaje mi się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę aktywność słuchaczy, no to, to już w kategoriach nawet Facebooka możemy mówić o jakimś tam pewnie małym sukcesiku dlatego, że tych lubiących dużo nie jest ale to są słuchacze czy fani, którzy są aktywni, którzy komentują którzy lajkują, którzy udostępniają czyli jak weźmiemy pod uwagę odsetek jakby osób reagujących to wydaje mi się, że to już wygląda pewnie na tle wielu innych stron, zupełnie przyzwoicie i oczywiście zaraz usłyszę tutaj statystyki, Jerry, statystyki bo pieprzysz bzdury bez pokrycia Zajrzyjcie sobie na dowolny fanpage, który ma nieraz po 12 tysięcy, 13 tysięcy polubień i zobaczcie sobie ostatnie 10 postów, gdzie ja się nieraz zastanawiam, jakim cudem właśnie te, te strony tak działają, jak działają, że, że nie wiem, ktoś potrafi mieć powyżej 10 tysięcy fanów, a będzie miał pod postem 3-4 lajki na przykład i 0 komentarzy. No ja wiem, jak to działa i Ci mogę odpowiedzieć to w moment. To największe cmentarzysko na świecie, czyli Facebook nowej na Allegro i wpisz ile kosztują lajki. No pewnie tak. Dla, dlatego właśnie ja bym się nie chciał na tym skupiać i chciałbym nawiązać do czegoś innego. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę już właśnie takie rzeczy, jak chociażby ilość odsłon na stronie oraz ilość odsłuchań, no to wydaje mi się, że tutaj to, to nie są pewnie liczby, które jakieś duże serwisy by powalały na kolana, natomiast wydaje mi się, że my możemy mówić o, o jakimś tam małym sukcesie, dlatego że patrząc z perspektywy takiej, że po pierwsze podcasting, tak jak z żarłoku drogi powiedziałeś, wcale specjalnie popularny w Polsce nie jest, mimo, że pewnie chcielibyśmy inaczej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że bardzo dużo słuchaczy korzysta z różnego rodzaju aplikacji, które działają w oparciu właśnie o Fit, albo nasz konglomeratowy, albo chociażby o iTunesa, którego udało nam się też przecież do większości ścieżek podłączyć, no to to powoduje, że jakby sama aktywność na jako stronie, to też jakby nie oddaje takiego pełnego naszego zasięgu. No i to jest, to jest trochę tak, że my z jednej strony wiemy, że mamy tam te kilkaset wejść dziennie, czy odsłon dziennie, ale też do końca na pewno to nie jest tak, że to się przekłada na porównywalną ilość odsłuchań, bo, bo właśnie widzimy to po statystykach, o których Szyma, Ty wspomniałeś, że w zasadzie patrząc na wszystkie nasze projekty, no widać, że jednak tych ściągnięć i odsłuchań, jest zdecydowanie więcej od momentu, kiedy konglomerat zaczął funkcjonować, więc wydaje mi się, że to jest pewnie kwestia takiej pracy organicznej i, i pewnie gdzieś tam te zasięgi będzie udało nam się budować, czy będzie udawało nam się, mam nadzieję, budować coraz większe. No bo ja się też, Mando, zgadzam w pełni, że no my się po prostu do końca do tego nie nadajemy, bo tak powiedziałeś brutalnie, że gardzimy tym, jak funkcjonuje internet, no ale coś w tym jest. No żaden z nas chyba nie ma serca do tego, żeby właśnie bawić się w clickbait i właśnie walczyć o, o taką uwagę na, na krótką metę, ale to też jest wydaje mi się kwestia wyboru na zasadzie takiej, że ja mam zawsze bardzo mieszane uczucia, czy to jest sensowne na dłuższą metę. W tym, w tym sensie, że oczywiście ja myślę, że moglibyśmy próbować generować jakby dodatkowe, dodatkowy ruch na stronie, czy dodatkowe zainteresowanie słuchaczy potencjalnych, generując, nie wiem, chociażby kontrowersyjne treści. No ale pytanie, czy to by nam pozwoliło utrzymać słuchaczy. Bo też, nawiązując do kolejnej rzeczy, która padła ze, ze strony Żarłoka, który tutaj się zabawił nam w adwokata diabła na dzień dobry i od razu ja to chciałem o statystykach optymistycznie i tak dalej, on nie. I porażka, porażka, porażka. No więc od Odpowiadając na, na, na zarzuty, no to też warto wspomnieć o tym, że akurat w mojej ocenie ta różnorodność też jest naszą siłą. I ja absolutnie nie uważam, że to, że ktoś będzie działał wybiórczo ze słuchaczy, że to w ogóle można postrzegać jako porażkę. No i ja przepraszam bardzo, ale ja bym się zdziwił. Jeżeli nawet jest dziesięciu słuchaczy czy słuchaczek, które nam tu pod tym postem napiszą, że przesłuchały wszystkie odcinki, to jak usłyszycie, ile czasu im to zajęło, to ja myślę, że powinniśmy każdemu, z, każdej z tych osób wystawić jakiś pomnik, no bo, no bo to już naprawdę granicy, graniczy z szaleństwem. No i przede wszystkim zobaczcie na rozrzut tematyczny. Czego my nie mamy? No, my mamy podcasty o Gwiezdnych Wojnach, o horrorach, o komiksach, o filmach, o serialach. Mamy przecież podcasty... O, o harem poterze, o hagle tam... kina, o wypadkach drogowych, o interwencjach. Tak, o, o jakichś bajkach dla dzieci czy filmach animowanych dla dzieci i tak dalej, i tak no, dalej. spektrum tematyczne i rozstrzał tematyczny jest tak ogromny, że naprawdę, no, wydaje mi się, że słuchaczy, których by interesowało to wszystko jest po prostu mało. I, i dla mnie to jest akurat... Rzecz bardzo na plus, że, że ktoś może wejść na konglomerat. I tak na dobrą sprawę trzeba. I strzelić od razu w i jasno Face Państw że... na głównej, bo zobaczy Psi Patrol, wypadek samochodowy, jakiś krwawy horror, tutaj jakieś kino azjatyckie, tutaj Jack Richard, tutaj znowu jakaś inna bajka, tutaj seriale DC. <laughs> Oczywiście, oczywiście, że tak, ale z drugiej strony mechanizm myślę może być równie dobrze taki, że właśnie po tej pierwszej, po pierwszym efekcie konsternacji na widok psiego patrolu obok horrorów świątecznych, no to ktoś sobie kliknie w odpowiedni tak, weźmie sobie na przykład książki, które go interesują albo weźmie sobie horrory i nagle wyskoczy mu 200 podcastów w danym temacie i to jest rzecz super i to też my żeśmy rozmawiali, że przecież taki był cel naszego działania, że chcieliśmy mieć to wszystko w jednym miejscu no i to się udało w mojej ocenie fantastycznie, tym bardziej, że wiele rzeczy tych, które ciągnęliśmy i które przecież realizowaliśmy w ramach i tych naszych macierzystych projektów i które gdzieś tam zaczynaliśmy chociażby na konglomeracie, powstają cały czas i, i te serie są kontynuowane. No i to jest według mnie duża siła, także kończąc ten mój taki, moją dłu, przydługą odpowiedź na y, porażkowatą y, wstawkę <laughs> żarłoka, myślę, że możemy prze, przejść, przejść dalej, y, no bo w mojej ocenie to naprawdę ciężko mówić o porażce. pewnie powinniśmy być w innym miejscu, czy, czy gdybyśmy żyli w idealnym świecie, y, to moglibyśmy być w innym miejscu z większą ilością odsłuchów, z większą ilością fanów, byśmy pławili się w forsie, y, z podcastingu i nie musielibyśmy pracować, gdzie pracujemy, no ale żyjemy jak żyjemy i robimy to chyba wszyscy bardziej jako hobby, a nie źródło dochodu, bo to, to chyba nam przez długie lata jeszcze nie grozi, jeżeli chodzi I o podcasting. I właśnie podcasty. tutaj tylko dodając, ja, ja też nie mówię tego złośliwie, ja też uważam, że to jest wręcz piękne, czasami się wchodzi na główno i się widzi taki rozrzut tematyczny, bo naprawdę dla każdego coś miłego, dla każdego dosłownie, małego, starszego, dla tego tamtego, książek, filmów, horrorów, komedii, dla każdego naprawdę. I też to, co zauważyłeś, że potem się klika w taki tak i ma się kilkadziesiąt czasami innych propozycji. Przecież ile mamy serii teraz, które przez te pół roku były obecne. Mamy właśnie nie wiem, filmy wakacyjne, filmy zimowe, moje seriale, Ostry Piątek, Jack Richard, Harry Hall, Zwiadowcy, był ten mój cykl literacki, który chwilowo jest zawieszony, ale może jeszcze o niego wrócę. Były dwa wielkie eventy, tak? ten z Harrym Potterem, ten ostatni Star Warsowy. No, jeżeli ktoś tego na bieżąco, uniwersum metro, wszystko właśnie, co metro, wychodzi w to, Polsce. Jak... Gwiezdne wojny, wszystko na bieżąco, co wychodzi w Polsce. Jak ktoś się interesuje danym tematem, którymś z tych, no to przecież ma tutaj raj dla siebie po prostu, klikając tak taki tak. Więc ja naprawdę tutaj widzę masę takich pozytywnych rzeczy i pomyślmy też o innych serwisach, które odwiedzamy, związanych jakkolwiek z popkulturą. Czy czytacie absolutnie każdy post tam? bo ja raczej nie, a teraz w związku z chociażby z pracą naukową niektóre serwisy przeglądam, tak odcinek po odcinku, audycję, czy właśnie post po poście i powiem wam, że no normalnie bym tego nie robił raczej, więc jeżeli u nas nawet jest 10 osób i to 10 na 300 powiedzmy, tak jeżeli licząc lajki czy na odsłuchania tam nie wiem na 500, 600, 700, 800 w zależności od pliku, no to to i tak jest dużo moim zdaniem, a poza tym też jest wiele, które śledzą w miarę na bieżąco, może nie wszystko, ale dużo rzeczy, więc super i właśnie lepiej mieć te nie wiem 300 lajków i 100 aktywnych osób, 150 niż 100 tysięcy lajków i 5 aktywnych osób, jak to to naprawdę jest na wielu fanpage'ach. Jedyne, co mnie tutaj troszkę martwi, to to, że sama strona teraz troszkę zamiera, jeżeli chodzi o komentarze, nie, bo był taki etap, że było bardzo dużo komentarzy na samej stronie, na konglomeratpodcastowy.pl, a teraz większość dyskusji się na Facebooka przeniosła, co z jednej strony, no nie wiem, no Oczywiste. Tak, no, ale tak jakoś tak to było trochę nieprzyjemne w tym momencie, kiedy doszło do tego przeskoku, bo nagle się okazało, że na stronie były dyskusje, były dyskusje, nagle ich nie ma. Bo teraz rzeczywiście znowu dużo się dzieje na Facebooku, ale był taki etap przejściowy, który był niepokojący, no ale cóż, no chyba naturalna kolej rzecz. I przejdźmy do tych statystyk, bo kurde, ktoś to musi jeszcze zmontować, nie? 40 minut już gadamy. No tak, tak. i, i, i, i rozma rozmawiamy o tym, że no, zaliczyliśmy 200 podcastów w 198 dni, więc ja wam drodzy słuchacze, ósmysłowie o jakich liczbach my tutaj mówimy. Po pierwsze, te pół roku, które jest za nami, to, to jak już wiecie, to jest 200 podcastów i łącznie one zeszły się nam na astronomiczną liczbę około 7630 minut, uwzględniając dzisiejsze <śmiech> nagranie. Czyli, żeby łatwo Wam to przeliczyć na godziny, to jest 127 godzin, czyli jeżeli są jednostki, które przesłuchały wszystko, co nagraliśmy i są z tym na bieżąco, poświęciły w ciągu ostatnich, ostatniego pół roku ponad 5 dni swojego życia na słuchanie konglomeratu. Także nie wiem, czy mam się o tych słuchaczach wypowiadać z podziwem czy z nutką niepokoju. <grym> to są trzy tomy George'a R. R. R. Martina. On to 15 lat pisał. Ale to teraz wyobraźcie sobie, że nagle, nie wiem, coś się dzieje, nie wiem, nie mamy czasu, kłócimy się za sobą i konglomerat pada i ktoś to, mówisz ponad pięć dób, tak. ale w sensie po 24 godziny, czyli zakładają, że ktoś słucha, no nie wiem, ile można maksymalnie godzin dziennie słuchać, jeżeli ma się pracę 4, to to jest 30 dni po prostu nie, w roku nieustannego słuchania po 4 godziny dziennie, i ktoś nagle nie słyszy tych głosów, to taka osoba może zwariować teraz po prostu. Albo sobie będzie szła i będzie słyszała nasze głosy, ale bez podcastu. <sum> No, i, i, i te, ta ilość podcastów, czy ilość minut, przez które do Was mówiliśmy, rozkładała się oczywiście na wiele różnych głosów. Ja przyznam się szczerze, że nie zrobiłem sobie statystyk, jeżeli chodzi o gości. Wszystkim gościom, ja myślę, że wypadałoby w tym miejscu też podziękować, bo naprawdę przez konglomerat się przewinęło bardzo dużo głosów, i oprócz głosów takich, które już z nami współpracowały przy wcześniejszych naszych macierzystych projektach, pojawiło się też bardzo dużo, nowych, fajnych gości, no przecież chociażby Komnata Dymu, wspomniana przez Żarłoka, wiele nowych głosów przy okazji odcinka specjalnego Halloweenowego na Nekropolitanie i tak dalej, i tak dalej. No to, to jest, myślę, też bardzo fajna rzecz i, i dla nas, i dla słuchaczy, mamy taką nadzieję. No i krótko o liczbach, jeżeli chodzi o naszą szanowną redakcję. I Zacznę od Żarłoka, który odczę Zaserwował na konglomeracie łącznie 36 podcastów. Kurde, ażarłok drugi... przecież zawsze ma najmniej. 36 podcastów tak, tak. to jest w pół roku. Sporo. No Żarłok, ty masz z nas najmniej A i tak nagrałeś więcej niż w zasadzie jakikolwiek inny podcaster w Polsce Bo w podcastingu jeden odcinek tygodniowo To jest rzecz niesłychana i nieosiągalna dla większości podcasterów A 36 w niecałe pół roku to jest grubo ponad jeden tygodniowo No no. Plus jeszcze filmiki Żarłok TV a jeden filmik liczy się jak 30 podcastów. A, tam, tam, tam, tam. <laughs> Chyba na odwrót, ale to, to już podyskutujemy po nagranie. Jedziesz, no w każdym razie, mimo, mimo, że ta liczba jest, jest duża, no to do czołówki trochę ci drogi żarłoku no. brakuje. Chociaż ja tu ja bym jestem... chciał od razu zauważyć, że w grudniu przebiłeś Szymasa, bo masz 8 w grudniu, Szymas ma 6. Tak, chcia, chciałem też o tym A, powiedzieć. A, dobrze, dobra, uprzedziłem. I to też jest właśnie, właśnie fajnie w kontekście tego... Co... W grudniu. A... Tylko jeden konglomerat. Nie, no 6, nie, Szymas masz 6 podcastów, ale to się nie, wszystko to, jest na to Nie nagrałem niczego poza tym dzisiejszymi sześcioma nawiedzonymi yy, wiadomości. Zaraz ci powiem, Jezu, jak już to zacząłem, ale jest jakie sześć, sześć nawiedzonych, podcastu, jak pięć nawiedzonych. Niedzielny A, bo nie niedzielny zaraz, będzie bo... w nowym roku. No, styczniowy, nie. zgadza się. Wszystko, wszystko się zgadza. Ale nie, jest sześć jedzie. podcastów, nie ma co dyskutować. I to jest właśnie przykład na to, o czym ja wspominałem, że właśnie kiedy jedna osoba y, trochę ma gorszy miesiąc, no bo umówmy się, że dla Szymasa grudzień był zdecydowanie y, najgorszym miesiącem właśnie w ramach y, konglomeratu, y, no to, to inna osoba przyjmuje pałeczkę i to jest moim zdaniem super. Tak jak wspomniałem, druga osoba pożarłoku to jestem ja, który łącznie zamyka rok 57 podcastami na konglomeracie, i ja mówiłem o tym wczoraj w swoim podsumowaniu roku podcastowym. I to jest rzecz absurdalna jak dla mnie, bo, no bo po prostu, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że ja przez ostatnie dwa lata, czyli w 2014 i 2015 roku, nagrałem po około 40 podcastów, a w tym roku zaliczyłem ponad 85, no to no to, to pokazuje, roku. że nie wiem w ogóle, co tu się zadziało. Wiem, w pół roku 60. co tutaj okay. się zadziało. A W, w roku pół roku 65. 57, natomiast jakby przez cały rok 85, no ale to, to wiecie, no to i tak jest po prostu skok ilościowy bardzo duży, no ale mimo, że też te 57, to też się wydaje dużą liczbą, no to do przodujących nam tutaj Szymasa i Mando, to i tak ja nie mam startu, bo Szymas, mimo, że miał grudzień w słabym Mimo, że Powiedzmy w, to jeszcze raz, że miał taki słaby grudzień. Tak, tak, dokładnie, że miał słaby grudzień, to mimo to Szyma skończy w te pół roku konglomeratu z liczbą 68 podcastów. Poważnie, no to, mimo że to jest... miał taki słaby grudzień? Tak, tak, poważnie, mimo że miał <śmiech> Ej, tak słaby grudzień. Ale jak może kończyć z 68 podcastami, jak ja se wczoraj liczyłem i mi wyszło 74? <śmiech> Nie, nie, nie, nie. Drogi, dro, drogi kolego, ty kończysz działalność konglomeratu liczbą 105 podcastów. Kurwa, pająk. A, dobra, dobra, dobra, sorry. Dobra, rozumiem. cię. A, przepraszam, co powiedział skóra, bo nie, nie usłyszałem. Nie nie pająk. Zje. Skóra tylko. No bo powiedział kurwa pająk i nie wiedziałem, jak to się odnosi do tego. No, u mnie kurde, balans, No, no już zrozumiałem teraz. Ale to jest ja liczyłem kon. Ja na swoim podsumowaniu liczyłem konglomerat jako konglomerat, nie liczyłem. Karpiowe liczyłem osobno, Jerry osobno, ty liczysz wszystkie nasze występy, tak, tak, tak. które się pojawiły I, ja, jeszcze, na platformie. Tak, tak, tak. Wszystkie razem, no bo po prostu jakby te 200 podcastów, no to się składa na, na wszystkie tak naprawdę nasze działalności, czyli przydruki oraz ten konglomerat Original, jak my no to, to nazywamy. To jeszcze, sobie to, prywatnie. No to dobra, to już tam jeszcze raz to powiedz ile? No i, i usklędniając to wszystko. Ile ma do 105, podcastów, 105 od podcastów od czerwca. W niecałe pół roku, proszę bardzo. To jak <grym> tak, mówiłem, tak. można, można. A tak naprawdę w całym roku, bo jeszcze nie robiłem podsumowania na RSK, zrobiłem 144 podcasty od stycznia. W 365 dni. Ty masz 105 na Konglu od, przez te pół roku. Ja mam 108 chyba w całym roku. No tak. Bo tak, ty miałeś grudzień tak. słaby. Nie wiem, czy słuchacze słyszeli. Nie ma to, jak zakończyć rok z mandu po prostu. No. I tak jak widzicie, no myślę, że te liczby mogą działać na wyobraźnię. Natomiast ja wam powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo też w tym podcaście otwierającym, my żeśmy, tak jak ja wspominałem, trochę dywagowali, czy uda nam się zapełnić sam konglomerat taką treścią oryginalną. No i dla mnie to też jest pewna miara sukcesu, że jest zdecydowana większość właśnie oryginalnej treści w tym sensie, że jeżeli weźmiemy pod uwagę cały przekrój tych 200 podcastów, to 117 odcinków to są odcinki oryginalne, czyli konglomerat podcastowy, a nie właśnie różnego rodzaju przedruki naszych wszelkich innych macierzystych projektów. No ale też to, co ja podkreślam od początku, te przedruki to nie są jakieś tam, wiesz, sprzed miesiąca, roku czy pięciu lat, nie? To też są a, oryginalne ta, podcasty, nie, no to, to są podcasty kwestia. wrzucane dzień po, tylko i to dzień po tylko dlatego, żeby, kurczę, ten, przez ten pierwszy dzień ludzie posłuchali jednak na tej oryginalnej stronie, nie? Tak, tak. a bardzo często i tak wrzucamy równolegle. No, w, w, w tym tygodniu no holidays pojawiło się równolegle. Ja bardzo często, no niestety to jest też bolączka i mówiłem o tym i wiedziałem, że tak będzie, no moje radiowe skalę i kwiczy i tak naprawdę nie wiem, czy się podniesie, e, bo no... No, no to, to jest jakieś tam pokłosie też tego. Ty Jerry to samo z blogiem masz, że jednak trochę tam no, zaniedbałeś. Yy, yy. Swoje pisanie i tak dalej. No, ja nawet myślałem nieraz, żeby połączyć już Radio SK całkowicie, zamknąć tamten blok i już żeby oryginalnie tylko szły, szły tutaj, ale jakoś tak, nie wiem czy nie za szybko zszedłem w rejony takie, teraz tutaj mówię o dyskusji, czy jeszcze coś z liczbami powiedzieć. No, Ja tak na tą sprawę właśnie chciałem tylko jeszcze raz to podkreślić, że oczywiście no, to, to nie jest tak, że my mamy stare przedruki, ale wydaje mi się, że to też jest fajne, że właśnie tak dużo jest tych oryginalnych podcastów yy, przeznaczonych stricte na konglomerat i to też pokazuje właśnie jak tam pewnie nam wszystkim brakowało takiej platformy no i, i przechodząc tak na dobrą sprawę pewnie do, do samego podsumowania, tego podsumowania naszego dzisiejszego, no to tak ja nawiążę do tego trochę co Mando wspomniałeś bo ja rozumiem twoje rozterki ja o tym mówiłem wczoraj w swoim podsumowaniu, że ja mam podobny dylemat, czy tak na dobrą sprawę, czy w ogóle jest sens kontynuować jakby działalność pod, pod swoim szyldem starym, czyli jako Jerry Styles no bo blok umówmy się, leży i kwiczy, no i jeżeli sobie spojrzymy właśnie na proste liczby, gdzie ja tylko i wyłącznie właśnie na konglomerat, czyli nie licząc wszystkich innych aktywności nagrałem łącznie 33 podcasty, a wszystkich wpisów na blogu uwzględniając podcasty i teksty w tym roku było chyba 16 no to to pokazuje właśnie mniej więcej jak, jak zbędną z mojego punktu widzenia rzeczą stał się blog. U ciebie trochę z RSK też jak się spojrzy właśnie na te proporcje to wygląda, wygląda podobnie. Ale to właśnie może słuchacze niech teraz też powiedzą co o tym myślicie. Czy waszym zdaniem właśnie takie blogi już zewnętrzne poza konglo nie mają racji bytu, że nie wiem, trzeba je zarchiwizować, napisać, że nie wiem, no zamknięte, tak teraz wbijać na konglomerat, czy w ogóle usunąć w sieci, czy co, no bo z drugiej strony, jak wy o tym tak mówicie, no to z jednej strony was rozumiem. z drugiej strony ja na przykład uważam, że no to jest jednak kawał historii, ja bym tego nie usuwał. Ja, I z drugiej strony, jeżeli coś piszecie teraz z myślą, tak jakbyście to wcześniej robili na Jerry Station, na Radio Escout, ja bym to dawał cały czas i tu, i tu. Tak samo moje nekro, przecież po co mi ten blok teraz? Nie skoro mam konglomerat i wrzucam wszystko tutaj, ale jednak jakoś tak. Nie wiem, no to powstało pod takim, a nie innym szyldem, i teraz to jest konglomerat, tak? To jest część konglomeratu, i ja, gdy gdziekolwiek, na jakiejkolwiek teraz imprezie, konferencji, na konwencie, prelekcji, spotkaniu, jak, gdziekolwiek przemawiam, to mówię, że jestem z konglomeratu i z Nekropolitana, tak? I z nawiedzonego podcastu, wymieniam jedno i drugie po prostu, bo jedno i drugie istnieje, jedno i drugie jakoś tam no jest rozpoznawalny. Tak samo Jerry Stays. Dlaczego jesteś Jerry? Bo jesteś Jerry'em, że Jerry jest dla mnie od zawsze. Mando też będzie od zawsze na mnie. Mando ze Stephen Kingpel i Radia SK. No Nie wiem, no, ale to niech słuchacze Popieram. powiedzą. Co i jak. No, Niemniej wydaje mi się, że taki dylemat w przyszłym roku będzie się pojawiał, no bo, no bo teraz myślę, że przechodząc właśnie czy mając się ku końcowi, no to powiedzcie jak wy widzicie przyszłość, no bo dywagowaliśmy sobie te pół roku temu przy okazji otwarcia, jak może wyglądać nasza działalność w ramach konkursu. No, życie okazało się, że wyglądało to dosyć w tak, no, powiedzmy sobie szczerze, szalony sposób. No i, i chyba. Takiego, takiej aktywności no nie da się utrzymać w nadchodzącym roku, bo myślę, że, że, że żaden z nas chyba temu nie podoła. No i pytanie, właśnie jak to, jak to, jak, jak widzicie ten kolejny rok w, w stojący przed konglomeratem? Czy, czy powinniśmy iść w jakieś inne aktywności dodatkowe, właśnie zawalczyć o lubiących na Facebooku, z, zmienić nie jakoś tam profil? No. Jak wy to widzicie, powiedzcie mi? Ja uważam, że da się utrzymać, tylko po prostu nie będziemy tego robić, no bo kurczę... Pół roku temu też byś powiedział, że nie da się przez pół roku. My tutaj, powiedzieli... my tutaj <głos> powiedzieliśmy, 2020, że... Już 2020. Trzy lata temu przecież byś powiedział, że nie damy rady. Trzy lata i pół roku. Do <głos> no bo ja pamiętam, że to działo tak właśnie, jak mówiliście, że na początku mieliśmy tych podcastów na tydzień, może 10 dni. Tak trochę czuliśmy Friday z tego, że przez tydzień dajemy codziennie, przez 10 dni dajemy Ale my codziennie. Ale tak nawet rozmawialiśmy ze sobą, to że słuchajcie, tak i powstawało, jemy, Potem nagle okazało się, że przez miesiąc dajemy radę, potem, że przez dwa. Potem sobie ustaliliśmy cel, że jedziemy do tej setki i dobijemy do setki. Po setce robiliśmy sobie żarty, że walniemy do dwusetki, albo może do końca roku, albo do tysiąca. I okazało się, że kurczę dało radę do, do, do tej 150, do tej dwusetki. To się pokrywało z końcem roku. I ja powiem tak, że pomimo tego zabójczego tempa, to na moje ogólnie życie nie wpływa, że ja rezygnuję z niewiadomo ilu rzeczy. Bo ja poświęcam mnóstwo życia na popkulturę i zawsze to robiłem i zawsze to będę robił, tylko że yy, to działa tak, że ja na przykład muszę zrezygnować z jakiejś części popkultury na rzecz innej, dlatego ja zawsze mówiłem, że nie gram w gry, bo to cholernie dużo czasu zabiera i nie dlatego, że nie mam życia na granie w gry, ale nie miałbym wtedy już czasu na czytanie książek, na oglądanie filmów i u mnie to tak działa, że ja na przykład jak dużo czytam książek, mało oglądam filmów jak dużo oglądam filmów, nie czytam książek jak dużo czytam książek, oglądam filmów, nie czytam komiksów zawsze muszę z czegoś rezygnować i te podcasty, one nie wpłynęły na moje życie prywatne, ale wpłynęły na, na popkulturę. Ja na przykład z tego sezonu nie obejrzałem prawie w ogóle seriali. Mam po jednym odcinku z września oglądany i chcę teraz to nadrobić i teraz że jak ja usiądę do tych cholera wie ile po prostu góra taka, że, że się we łbie nie mieści, no to nie będzie czasu na nagrywanie i, i świadomie chcę to zrobić, to jest moje postanowienie noworoczne, ale potem żeby... potem znowu nagrasz 20 moich seriali. No wiem, wiem, ale wiesz, moim postanowieniem jest, żeby ograniczyć i to w ogóle jest fenomen i ewenement na skalę światową, że my chcemy ograniczyć, a cholera nie możemy. I ja przecież to już jak powtarzam do znudzenia, że teraz już zwolnimy, to już jest na taki inside joke, ale ja nawet wychodzę z założenia, że teraz od stycznia ja będę pilnował, żeby to szło wolniej. Jak będziemy mieli 10 podcastów w górę, to ja to rozplanuję na 20 albo 30 dni. I absolutnie nie pozwolę, żeby to poszło w 10 dni. Coś czuję, że za tydzień będziemy już na luty planować te podcasty, ale takie jest moje założenie i taki jest mój plan na nowy rok, żeby to rozkładać. 3-4 podcasty tygodniowo. To w ogóle i tak jest szalony plan. No, każdy normalny podcaster, każdy normalny człowiek stuknąłby się w głowę. 3-4 podcasty tygodniowo o tym Ale... mowa, to ja bym jeszcze przywołał poczekaj, na skórę wspomnienie do głosu, z eventu o Harry Potterze, kiedy nagle się okazało, bo my planowaliśmy ten event z Mando tak na luzie i potem nagle się okazało, że kurczę, zaraz naprawdę mam trzy tygodnie do premiery, ja muszę szybko kończyć książki i tak napisałem do Jarego i do skóry, że teraz będzie leciał Harry Potter i nagle się okazało, że my się naprawdę kłóciliśmy i to już nawet nie tak, że sobie żartowaliśmy, tylko trochę już taka kłótnia się zrobiła o to, że nagle jest za dużo odcinków i żeby dawać po dwa, trzy dziennie może w niektórych tych wypadkach, bo event zajął tyle dni w tygodniu, że nie było wiadomo co robić z przed z nowymi, z premierowymi. No, to było niesamowite. To ja powiem tak, że e, to cieszy mnie, że e, jak zwykle plan, planujecie, z, znaczy Mando planuje zwolnić, bo jedną z rzeczy, które jakby mnie mobilizują do montowania podcastów, są wolne sloty, wolne miejsca. E, <t> A to potwierdzam, skóra rzadko przysyła odcinek, póki mu nie napiszemy, że jest na gwałt potrzebny. I często mu piszemy, na gwałt jest potrzebny, a potem kisimy go przez trzy tygodnie, <głos> zanim go puścimy. Tak samo miałem w kombinacie, że tam tylko w poniedziałek szedł film, no to tak naprawdę jeżeli nie czułem takiego ciśnienia, że słuchaj, zmontuj to Masz, y, przez weekend zmontuj odcinek to w poniedziałek może poczytasz jakiś komentarz, bo y, dla mnie osobiście jakby największą nagrodą dla podcastera czy no do, dla mnie, jako dla podcastera taką przyjemnością, którą słuchacz może mi zaoferować, to jest jakiś komentarz, że ja coś po prostu przeczytam widzę, że ktoś coś przesłuchał ma jakieś swoje przemyślenia to jest jakby największa przyjemność yy, dla mnie nie to, że ja puszczę, że nagram ale komentarz no plus to, że oczywiście mogę se pogadać, prawda, tak, bo u mnie tam z, ze znajomymi w świecie prawdziwym też też bywa różnie, więc można się wygadać do mikrofonu, a jak jeszcze przeczytam komentarz, no to jest już, że tak powiem bajeczka. Natomiast odnośnie tego motywowania do montowania, to u mnie jest tak, że jakby ja nagrywam podcasty kiedy, że tak powiem, kiedy tylko mogę, kiedy, nie wiem, Mam tam jakieś 10 minut, mam um, dobre warunki, no to siądę, nagram, a gorzej właśnie jest z montowaniem, bo pomimo, że ja mówię, że no teraz to już nie montuję, no to każdy właściwie odcinek, jaki ja puściłem, to coś tam dogra. Stuka jakiś... z czymś jakiś wstęp, jakiś yy, koniec, coś wytnę, coś przemontuję, jakąś byle wstawkę dodam i to jakby zajmuje czasu, yy, no i, i to mnie właśnie bardziej zniechęca i na koniec to ja teraz tak myślę, że ja mam właściwie niezmontowane podcasty jak pamiętam sprzed jakichś dwóch lat więc e, u mnie nie jest problemem nagrać podcast, tylko go zmontować no a teraz może, nie wiem, zobaczymy jak będzie z tą motywacją w 2017 chociaż już wam powiem, zdradzę e, że mam już e, dwa odcinki e, na dysku otworzone z komnatą dymu gościnnie też, dwa, dwie o, rozmowy super, super, no ale twoje też już czekają chyba jeden albo dwa, jeden na razie, chociaż on pójdzie on już, nie, nie on dobra, on już poszedł bagie, do... magia podcastingu jeszcze dzisiaj czeka, ale jak tego słuchacie, to już poszedł, no ale Moje też jakieś czekają, a plus ten tydzień, który teraz minął, no to też był tydzień po przecież długim evencie, i myśmy też już y, nie wiedzieli, jak zapchać, ale nie nie wiedzieli, jak zapchać, że nie mamy co, tylko mamy tyle do opowiedzenia, bo tutaj trzeba o utraconych gwiazdach, trzeba o najnowszym Star Wars Comics, trzeba tego cholernego łotra nagrać. E, także kurczę. Ja też byłem no, w kinie i powinienem Najbliższe dni będą zapełnione, nie? Najbliższe dni Czy będziemy mieli tych podcastów, ale ja przypominam, jeszcze raz będę je rozdzielał, będę planował wolne dni. Taki jest plan. Ale to jak mando, to także nie wiem, każdy drugi wtorek na przykład miesiąca jest wolny? i No nie, chyba nie. No, ale to jest... No, no, no, aha. Nie, ale to zaraz, zaraz. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że tutaj... Żart. Mando Mando ma, nie wiem, 10 podcastów na, na przyszłość i on zamiast je puścić w 10 dni, to on rozporządza je na 3 tygodnie. Potem mu tam dosyłamy, dosyłamy, a Mando ma taką paczkę 50 podcastów, której rozplanował już na 2 lata. No. no i potem, wiesz, my umieramy, a podcasty jeszcze przez 30 <grym> lat lecą. Ale to fajna wizja, ty, mi się podoba ta wizja, ja, no to tak zrobimy. No, no ja właśnie patrząc po, po tych ostatnich dyskusjach z ostatnich dni, to ja cały czas zaczynam się w duchu śmiać, że to zwolnienie to naprawdę może być ciężkie, no ale zobaczymy, no bo ja wam powiem szczerze, że jak no to naprawdę zrobiłem tym zwolnimy kiedyś zwolnimy, no, tak, może, może już nie obiecujmy tego, bo, bo pamiętam, że o tym, że kiedyś zwolnimy to napisaliśmy pierwszy raz w lipcu, więc już tak od września to już zarzuciliśmy takie publiczne deklaracje, że zwolnimy więc no, zobaczymy, kiedy to nastąpi Jery, pytałeś ja, o planę tak, no to ja bym po prostu ja nie myśl ale nie dacie się Jeremu dzisiaj wypowiedzieć w pełni żeby powiedział jedną myśl nie nieprzerwaną Jerry, Jerry serial Rakowicz, nie, nie, nie, nie, ch nie chciałem za dobra, chciałem pozwolę. powiedzieć o swoich, nie, no to ale mów, to mów, już. dobra, jakbyś się chciałeś, to mów, mów, mów. Yy, znaczy, tu yy, poczekaj, ja muszę wątek tylko skleić w głowie. I jak, ja, jak ja sobie podliczyłem po prostu te swoje statystyki, to w kontekście tego, co może nadejść w 2017 roku, to ja nie mam pojęcia, co może nadejść, bo ja jakoś wspominam ten rok 2016 jako rok, który był mega ciężki dla mnie, jeżeli chodzi właśnie o czas wolny i o możliwości, a nagle się okazało, że po prostu to była jakaś szalona eksplozja aktywności i, i no, ja nie będę ukrywał, że te ostatnie półtora miesiąca, gdzie my żeśmy naprawdę nagrali mnóstwo podcastów, no bo to sam ten Star Warsowy event, no to przecież to jest na ten moment chyba 10 podcastów, no to to, to, to, to mnie wyeksploatowało dosyć mocno, ale, ale zobaczymy, no dla mnie to też zawsze nagrywanie to jest po prostu jakiś tam no, wentyl bezpieczeństwa. No, ja tak, tak miałem wyrazy, trochę więc... Pocharym, pamiętam, że Pocharym mnie też yy, przytyrało i miałem na chwilę, na chwilę mnie przytkało. Yy, no, ale to tak jak mówisz, to też życie prywatne. No, ja na przykład akurat z konglomeratem na razie trafiłem na dość dobre czasy, jeżeli chodzi o pracę, bo zaczęliśmy w czerwcu, gdzie kończyłem yy, taką szkołę, która mnie trochę wymęczała, wymęczała a ta praca, w której teraz jestem, no na chwilę obecną naprawdę jest grudzień, a ja w ogóle tego nie odczuwam. Pomimo tego, że mam bardzo dużo godzin i bardzo dużo nadgodzin, to, to kompletnie mnie ta praca nie męczy. A, nie wiadomo co przyjdzie za rok. Czy znaczy za rok wiem co przyjdzie, no bezrobocie, no dobre zmiany, no ale yy, nawet jeżeli przyjdzie jakaś praca to równie dobrze może być tak dla mnie straszna i tak męcząca, że absolutnie nie będę miał czasu i ochoty na to. No po prostu teraz mam też, o, tak jak mówię, no mam taki rok, mam tak w życiu prywatnym mi się ułożyło, że, że tego nie odczuwam, nie odczuwam zmęczenia nawet po takim dziesięciodcinkowym omawianiu Star Warsów. No ale plany, plany. Je jeszcze wiem, że Szymas chciał coś właśnie wspomnieć tutaj o, o przyszłości, więc słuchamy. Ja sobie zakładam i chcę to powiedzieć na głos na antenie, żeby potem móc sobie o tym przypominać i wiedzieć, że wszyscy to słyszeli, by nagrywać rzeczy troszkę krótsze też. Często ja was nawet w tym tygodniu pytałem, czy nagrać od razu o sześciu tytułach, czy może to jednak jakoś rozbić, bo tak sobie, no ja naprawdę teraz mam takie się Musisz cofnąć dziwne w czasie, o 6 podejście się tematu, że, krótko. Ja tak sobie myślę, że nagrać podcast na 5-10 minut to nie wypada wręcz, no bo to tak, co to za podcast, co ma 10 minut długości. Nie, Ja tak nie mam, ale ja jak skończę się przedstawiać i mówić o czym będę mówił, to mam na, na liczniku 5 minut. No właśnie, ale ja bym chciał pójść też w takie rzeczy naprawdę krótsze, bez jakiegoś większego researchu. Też rzeczy, które zwyczajnie można krótko omówić, bo o niektórych ja też czasami tak siadam do książki czy czegoś i sobie mówię, no ile o tym mogę gadać? 5, 10, 15 minut? A potem wychodzi Iwę do Harry Potterze z tego... No, no, no i w tym, w tym momencie, jeżeli słyszeliście, co powiedział Szymas, to wszystkie dywagacje na temat tego, że zwolnimy w 2017 roku, możecie wyrzucić do kosza. Bo jak my zaczniemy nagrywać podcasty pięciominutowe, to, będzie to szło ich arkusz, arkusz Excela, który zaraz okaże się wyjątkowo pomocny, zaraz mi podpowie, ile takich podcastów byśmy nagrali w roku No nie minionym, po 10, ale po piętnaście. Nagralibyśmy... No, ale to i tak w sumie no, nic No okej, okay. no, no okay. no to, to jeżeli liczmy, no dobra, 15, pod, 15 minut na podcast, to nagralibyśmy w 2016 roku 510 podcastów. Więc tak, coraz bardziej ta wizja tego, że jak już wszyscy wymrzemy, to wy będziecie jeszcze na konglomeracie mieli treści na najbliższe 3 lata, staje się po prostu wizją no, no, tyle z zabawną, co prawdopodobną. Także, także no tak to, tak to właśnie u tak, nas wygląda. To jest pierwsze postanowienie. Nie? A drugi plan, znaczy jeżeli chodzi o fanpage, lajki i tak dalej, my też mamy kilka pomysłów i też w związku z tym, że aktualnie nie współpracujemy z nikim, w sensie z wydawcami, dystrybutorami i tak dalej i to by trzeba było zmienić. My nie do końca wiemy jak w to wejść, a nawet jak wiemy, to też nie bardzo właśnie mamy do tego zacięcie, czas, ochotę, ale no chyba trzeba będzie coś z tym zrobić, bo to też nam wtedy powinno ułatwić troszkę sam podcast. No powiedzmy i... sobie to jasno, my kupujemy to, co y, omawiamy. To nie jest tak, że my coś dostajemy za darmo. Ja dostałem za darmo kilka książek z Uniwersum Metro. To wszystko. No właśnie i to z jest za normalnie płacę. głupie z naszej strony w gruncie rzeczy, bo ja też wydaję absurdalne pieniądze na to wszystko, a tak to może mógłbym na przykład troszkę mniej pracować i ten czas przeznaczyć na podcast. Gdybym miał te rzeczy. Za, w sumie w ogóle o czym ja teraz mówię nie? Boże. Ale, ale rozumiecie, nie dobra, to tak. sobie dziwne. Ale no ja to rozumiem, bo y, blogi w internecie tak nie działają. Pod każdą notką masz podziękowanie dla sklepu czy wydawcy, ludzie na blogach raczej nie omawiają rzeczy, które sobie sami kupią, tylko coś, co dostaną. No, I to na blogach mają skalę po prostu fejsie roczną, roczną i... żeby omówić czy... coś, co dostaniemy. Bo po prostu nic nie dostajemy, ale to też dlatego, że ja mam te opory przed takim proszeniem się o coś. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że ja mam kuku na muniu i mam w ogóle z deklem. i jak ja mam czekać, bo ja wiesz, omawiam rzeczy, które chcę przeczytać, nie takie, które, yy, których nie chcę czytać, nie? które dostałem, a może ci się spodoba. I ja na przykład jak czekam na te nowe Gwiezdne Wojny, to gdy pisałem recenzję na Głos Kultury jeszcze, to dostawałem książki, ale nie dostawałem ich w dzień premiery. Dostawałem je tydzień po, półtora tygodnia po, nie wiadomo kiedy. No i mnie tam już cholera brała, bo wiesz, chciałem to przeczytać, nie? Jak Metro dostaje od Insignisa, to też mam jakiś tam niższy priorytet i nie dostaję tego ani przedpremierowo, ani w dzień premiery, tylko tam tydzień, czy, czy dwa tygodnie po premierze. I też już mi jest źle z tym. A na przykład na większość książek ja nie jestem w stanie czekać tyle. Ja je po prostu kupię, bo chcę je przeczytać teraz, już teraz. To jest pewnie jakaś choroba, pewnie ma to jakąś nazwę. Ty uważasz, żeby nas Coś nie zgłosili to... po tym nagraniu gdzieś to psychiatryka właśnie, bo się obudzisz rano <laughs> w kaptanie, ale zresztą no nie tylko ty. <gry> Może my dostaniemy wspólną a to, celę. <gry> a skóra jeszcze jest z nami, czy nie? Jestem, jestem. Czekam. A coś chcesz powiedzieć jeszcze? No nie, nie, tak się zasłuchałem. <głos> jeszcze do planów. Kolejne eventy. Myślę, że to, oprócz tego, że chcemy troszkę ten marketing <głos> i współpracę z wydawcami, etc. ogarnąć. Jeżeli w ogóle macie jakieś porady, pomysły na ten temat, to też dajcie znać w komentarzach, czy na fejsie, czy prywatnie, bo może akurat wiecie coś, o czym my nie wiemy. I kolejna rzecz to te eventy, bo myślę, że to całkiem fajnie zagrało i z Harrym Potterem ze Star Warsami i możemy robić kolejne takie rzeczy niekoniecznie też takie ogromne, jak na przykład te wspomniane, ale jakieś krótsze w kontekście serii, książek, filmów, no wydarzeń. No tak od dawna czekamy na ciebie, kolego z igrzyskami śmierci, nie? Z naszym głosem tutaj nowym w konglomeracie, ale to, co mówisz, tak, ja na przykład miałem opory i ty też miałeś opory przed, oma, przed omawianiem rzeczy takich bardzo znanych i ja mi bardzo ciężko było wejść w ten event Star Warsowy, a okazało się, że o każdym filmie możemy gadać godzinę bez problemu i ja mam teraz taką wizję właśnie, żeby omówić sobie serię takie znane, właśnie przysiąść do Indiana Jonesa, przysiąść do powrotu do przyszłości, do, do takich filmów, które wszyscy widzieliśmy po 100 razy, wszyscy je znają, a i tak się o tym świetnie pewnie będzie gadać. Dokładnie Także... i takie rzeczy to są tyle zwolnienia i rzeczywiście fajnie by było co jakiś czas. Może też nie, że co miesiąc czy coś takiego, ale po prostu jak będziemy mieli ochotę, czas i możliwość, no to wtedy coś takiego zorganizować i cóż, no też możecie dać znać, co sądzicie o tych eventach i czy też chętnie byście coś takiego chętniej tutaj widzieli. I to chyba z mojej strony główne takie pomysły, założenia, plany, idee na ten rok. Mm -hmm, panowie kończymy. No i musimy w końcu się spotkać w, w, w czwórkę tutaj, tak jak jesteśmy, mówił. na przykład na jakimś pyrkonie czy gdzieś i. Po, pojawić się po prostu jako redakcja, żeby moż, mogli w, w te setki słuchaczy naszych mogły nam uścisnąć dłonie na tak, żywo. Tak, tak. Na Jeżeli już tak do dalej. tego dojdzie, to naprawdę słuchajcie, musimy jakoś się zgadać, bo rok temu zrobiliśmy coś takiego w wersji mini, jeszcze zrobiliśmy, planowaliśmy, ale po prostu tak nie ogarnęliśmy logistycznej sytuacji, jakoś tak optymistycznie założyliśmy, że a, zaraz na siebie wpadniemy i nie wpadliśmy, więc w tym roku musimy no logistycznie do tego podejść z jakimś planem, umówić się na konkretne miejsce miejsce, czas, etc. I, i, I rzeczywiście właśnie troszkę pogadać sobie I, i my razem, i też słuchacze, którzy tylko będą na miejscu. Skóra, ty też wbijaj do Poznania, bo tak co roku mówisz, że wbijesz, wbijesz. Już plan. Skóra tak, nawet planował, na żeby Dokładnie, mnie w jakimś czekamy. tam worku zamykać, na sali, czy coś takiego prelekcyjnej, a tu kurczę, nawet raz się nie pojawił. No, no, a Szymas, Szymas był chętny. No skóra, ty miałeś fajny pomysł na prelekcję o jedzeniu. A kiedy wbije. jest ten Pyrkon? Czerwiec? W, majówka. Kwiecień, ostatni Mówię, majówka, Przed majówką. W tym roku. Chwila przed majówką. Aha, no to, to, jest, to już kurczę. Oczywiście szybko. 1 maja poniedziałek jest, chyba. I to jest ten największy, tak? Ta. Tak. Tak, tak, tak, tak. No dobra, to zobaczymy, no zobaczymy. <głos> <głos> <głos> <głos> <głos> Jakie no dobra? Ty tam wiesz, kupuj bilet i tyle. <głos> Dobra, panowie, kończymy to już naprawdę. Kończmy. Mam w ogóle wizję, czy tego podcastu nie zrobić bez montażu całkowicie. Yy, tylko skleić te, dwieście, te cztery ścieżki zostawić tak, i zostawić taki, co słuchacze powiedzą, jak przesłuchają nas, bez w ogóle żadnej ingerencji. Mam, to, mam taką wizję, ale nie wiem, czy mi się udają. <śmiech> nie byłby to milowy się. krok w moim montażu. Nie, ja dzisiaj co chwilę, bo coś mnie gardło boli. No i grudzień miałeś słaby. <śmiech> Słuchajcie, się. a redakcja zmniejszyła się, a ta ciągle się oko około jedną osobę. Nie szukajcie jej takiej nie znajdziecie. Jerry, kończ, bo ty prowadzisz. No, to także dziękuję wam, drodzy koledzy, za dzisiejszą rozmowę. Fajnie, że nam się udało w takim gronie spotkać też po tym pół roku, no bo w zasadzie to, to chyba trzeci raz w tym roku, tylko w cztery osoby w takim składzie przyszło nam rozmawiać, ale bardzo dobrze, że mimo napiętych grafików udało nam się spotkać dziękujemy słuchaczom, którzy wytrwali te kolejne 70 minut, które ukradliśmy im z życia no i mamy nadzieję, że będziecie chcieli nadal nas słuchać w roku, w roku przyszłym, no i że gdzieś tam te pół roku, czy niewiele ponad pół roku, które mamy za sobą jako właśnie konglomerat pod, pod tym konkretnym szyldem, no że uznacie za, za czas mile z nami spędzony i to chyba tyle. Dzięki panowie i do usłyszenia. Pożegnajcie się ładnie. Dzięki za 2016. Słyszymy się w 2017. Cześć. Dziękuję również. Cześć. Dzięki. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości. <ślesy> Na, na, no, chciałem tylko podkreślić właśnie to, że no, w mojej ocenie to jest też sorry, poczekajcie, minuta przerwy będzie Przerwa techniczna Przyszedł za nie, je, Jezus <grym wytrzymał> ta, ta, ta. A tak już kończmy powoli, bo mi się siku chce <grym wytrzymał> oh Ale A. mnie tu naprawdę pająk zaatakował Nie, ale już tak naprawdę, bo moja żona zaraz będzie chciała i spać, będziemy musieli ku końcowi zmierzać. No ale ja nie wiem, co jeszcze możemy dodać. Nie, ja, ja, ja, to, ja to zaraz ład, ładnie przejdę do jakiegoś podsumowania, będziemy kończyć. Żarłok ma coś do skomentowania, czy mo, mogę iść ty dalej? No, nie, nie, nie, I, idźmy dalej, bo nie wiem, nie wiem co powiedzieć, no. <głosy> Dziwne w sumie. <głosy> w ogóle nie wiem, czemu ja założyłem w ciemno, że ja to będę montował. No ale jak chcecie to przesyłajcie, to ja to zrobię. Nie? I już się wyłączamy. Koledzy, ja okay. już wyłączam. Wyłączam się? No, dobry noc trzymajcie się. Hej, hej. Och. I to już wszystko w dzisiejszym konglomeracie. Do usłyszenia w przyszłym roku. Cześć.